Trochę spóźnialny jestem, ale, ale jestem, także chętnie będę odpowiadać na pytania. Tutaj ciekawą kwestię, żeście poruszyli właśnie tego, jaka jest wartość w ogóle, że tak powiem, oświadczeń świadków. Z tym jest różnie. Zazwyczaj spotykamy się z jednostkowymi, że tak powiem, relacjami od pojedynczych osób, które coś widziały. I jakoś staramy się to zweryfikować. Jeśli jest tych osób więcej y, y, związanych z danym przypadkiem, to tym lepiej, dlatego że y, tym bardziej wiarygodny jest ten przypadek i, i tym wyżej go oceniamy. Dlatego że często się zdarza, że powiedzmy pojedyncze osoby mogą różnie y, mylnie interpretować y, powiedzmy jakieś tam zjawiska, y, które widzą. Na niebie. No ale oczywiście to jest tylko rozmowa o tym, co, znaczy, co jest związane z tak zwanymi nocnymi światłami, czyli tym, co czyni jakby gro obserwacji. Natomiast zupełnie inaczej sprawa ma się z przypadkami, kiedy to chodzi do bliskich spotkań. No tych przypadków z bliskimi spotkaniami to my mamy w zasadzie mało żeby nie powiedzieć bardzo mało, a już takie typowe bliskie spotkania gdzie mamy jakieś tam UFO gdzie mamy pasażera no to jest właściwie egzotyka totalna na chwilę obecną mamy kilka zagadkowych przypadków mogących być podciągniętymi pod tzw. bliskie spotkania trzeciego stopnia, natomiast one nie obejmują obserwacji obiektów. Czyli innymi słowy są to spotkania z dziwnymi istotami. Eee, bardzo ciekawe. Natomiast ja zauważyłem, że może nawet od początku tego wieku w Polsce wiele osób, wielu tzw. badaczy za... Doniesienia o bliskich spotkaniach bierze historię typu paraliż senny, typu nocne odwiedziny. Ponieważ każdy z nas doświadczył kiedyś nocnych odwiedzin, to właściwie paraliżu sennego, bo to jest to samo według mnie, nie możemy mówić o tym jako o jakimkolwiek dowodzie. Do tego my staramy się jakoś odcedzać te przypadki. Zaraz dokończę. Eee jak mówiłem hmm często pojawiają się relacje o, od ludzi, którzy mówią, że w nocy wstali i widzieli na przykład zagadkową postać, która stoi w rogu albo się unosi. Najczęściej są to relacje... No one się odbywają. Na pograniczu snu i jawy. Nigdy świadkowie nie są w stanie powiedzieć na jakim etapie byli, tak? No niektórzy mówią, że a, na pewno byłem świadomy. Ja do tego podchodzę bardzo bardzo podejrzliwie. Istnieje bowiem taki kontaktowy Puław nagłośniony przez pewnego badacza, pseudobadacza do badacza i ten pan tak naprawdę ma jakieś tam zaburzenia senne, barwne, bo barwne, omamy hipnagogiczne i na, ty na podstawie tych omamów, tych własnych iluzji stworzył on jakiś tam jakąś swoją własną historię w ogóle, jako osoby uprowadzonej. I właśnie tego musimy unikać. To znaczy zdarzają się tam raz na jakiś czas ciekawe historie, jak na przykład opowieść Zarek letniska z tamtego roku, no ale to jest zupełnie inna sprawa. Czy mówisz o kontaktowcu Arkadiuszu K.? Nie, tutaj chyba Piotr mówił o panu Franciszku z Puław, natomiast Arkadiuszka to zupełnie inna sprawa. To kontaktowiec z Błoń, czy też z Błonia pod Warszawą, z którym miałem bezpośrednią styczność. No, muszę powiedzieć, że to była taka sprawa, z którą pierwszy, znaczy pierwszy raz miałem do czynienia z człowiekiem, który bezpośrednio mówił właśnie o takich, tego typu sprawach i z wielkim szacunkiem do niego, bo człowiek bardzo sympatyczny i interesujący, no muszę powiedzieć, że jest to kwestia, bym powiedział, bardziej psychologiczna, no, czy też być może jakieś, no po prostu dewiacji. Dlatego, że no, zdarzają się niestety tacy ludzie, którzy uważają, że e, mają kontakt z kimś tam, e, ale to się, e, że tak powiem, rozgrywa w ich e, przestrzeni, e, świadomości, e, po prostu w ich mózgach. Natomiast e, trzeba pamiętać o tym, a dobrze już, Piotrek, proszę. E, chyba cię podciąłem. E, ja w, to... Bo dajże rozmyślałem sobie o m, takiej sprawie, właśnie bardzo związanej z tym, co mówisz. E, okazuje się, że, że dzisiaj mamy m, bardzo wiele osób, które twierdzą, że e, no, tam kontaktują się z jakimiś innymi istotami. Na, nazwijmy je innymi istotami, nie, m, nie, nie wchodźmy tu w szczegóły. I właściwie, jako historyk, ja często szukam sobie różnego rodzaju relacji. Te relacje można znaleźć głównie w książkach Jacques Vallée. I one mówią o tym, że a, ten czy inny człowiek natknął się na taką istotę, albo miał takie doświadczenie. Jeżeli osoba, która nie miała takie doświadczenia, trafiła na podatny grunt, no to wtedy właściwie rodził się prorok. Dawniej był to prorok religijny, był to mag, bo musimy pamiętać, że wielu z tych ludzi funkcjonowało jako magowie, nie tylko w okresie, w okresie renesans, ale i wcześniej. Natomiast dzisiaj, na no dzisiaj kim jest taka osoba? Dzisiaj jest jakimś tam szaleńcem, który próbuje zwrócić na siebie uwagę. Ale tak naprawdę... Kiedy spojrzymy na to z takiej dalszej perspektywy, to w zasadzie mamy do czynienia z jednym zjawiskiem. Zmieniło się tylko jego postrzeganie, tak? To znaczy dzisiaj również funkcjonują UFO-prorocy, to znaczy osoby, które mówią, że mają kontakt z jakimiś tam istotami, natomiast nie robią już takiej kariery. No weźmy na przykład takiego Mahometa. Kiedy przyjrzymy się tym jego relacjom, no to jest taki, prawda, rozdźwięk troszeczkę, bo z jednej strony spotyka się z jakimiś tam ludźmi, z drugiej strony słyszy w głowie głos istoty, która mówi do niego w liczbie, znaczy o sobie mówi w liczbie mnogiej. Ponadto jakieś różne dziwne incydenty, no wszystko to pasuje górał do historii jakiegoś właśnie tam kontaktowca. Gdyby taka księga powstała dzisiaj, to chyba nie zrobiłaby jakiejś wielkiej kariery. Dlatego to jest bardzo skomplikowane. Trzeba na to spojrzeć z szerszej perspektywy i przede wszystkim z ujęciem tego, jak to takie wydarzenia dziejące się wcześniej mogą wpływać na rozwój naszej kultury i, i, i społeczeństwa. No dokładnie. I dlatego z wielką atencją trzeba jakby podchodzić do osób, które w jakiś sposób mówią o tym, że mają kontakt kontakt z czymś tam powiedzmy. Czy z wyższą inteligencją, czy z obcymi cywilizacjami, czy tak dalej. Dlatego, że to właśnie... Znaczy nie można ich po prostu skreślać jako osoby nie wiem, chore psychicznie czy też, które mają jakieś tam dewiacje dlatego, że w, no właśnie tutaj Piotr, e, słynny badacz Pucharicz e, który też e, zarzekał się, że ma kontakt z obcą inteligencją za pośrednictwem słynnego e, e, Uri Galera. E, bardzo ciekawa historia. W zasadzie później i Pucharic i, i Galer się od tego troszkę odżegnywali, ale, ale coś tam było i to było bardzo ciekawe. E, natomiast tutaj padło pytanie od Macina deka e, jak układa się współpraca z nieznanym światem? To może Ty, Patrycz, odpowiesz. No, układa się dobrze, na tyle mogę powiedzieć, reszta jest objęta, że tak powiem, tajemnicą zawodową. No to jak się układa, to można sobie śledzić w kolejnych wydaniach, jeżeli się tam ukazują jakieś artykuły. Ja natomiast dodam może jeszcze, że my niekoniecznie musimy słuchać tego, co mówią osoby twierdzące, że są w kontakcie z kosmitami bo to jest raczej taki znak naszych czasów, to jest element yy, naszego społeczeństwa, naszej kultury, jakby nie było. Ich nie można ignorować, bo oni po prostu są i oni odzwierciedlają pewne tendencje i dzięki nim również szerzą się pewne tendencje, szerzą się pewne nastroje, yy, pewne stanowiska, postawy. Tak rzeczywiście możemy ich nie słuchać. Nie, Właściwie to nie możemy ich słuchać, bo oni często plotą bzdury. Natomiast z drugiej strony takie krańcowe stanowisko wobec tak zwanych kontaktowców zajął na przykład John Keel, autor słynnej książki Proroctwa Modmena I właściwie te proroctwa Mothmana, one były tak trochę o tym słynnym Motmenie, Człowieku śmie, ale w większości były właśnie o zagadce kontaktowców. I Uważam trochę, że takie podejście jest nie na miejscu. To znaczy owszem kontaktowcy są, zajmują sobie tam jakąś niszę w naszym społeczeństwie i kulturze. Natomiast trudno robić z tego jakiś większy problem. Kil właśnie robił z tego coś w rodzaju większego problemu. To znaczy on upatrywał w tym rodzaj obcej interwencji. Natomiast równie dobrze ten rodzaj obcej interwencji może zaburzeniem psychicznym i ja uważam, że w większości przypadków jest takim zaburzeniem. Trzeba też zdawać sobie sprawę z czegoś, co ja nazywam psychiką świadka obserwacji UFO. Myśmy po wielu latach doszli do wniosku, że jeżeli żyje sobie pewna osoba i ta osoba nigdy nie miała nic zupełnie wspólnego z kosmosem ona o kosmosie nie myślała ona kiedyś tam słyszała o Gagarinie i to było wszystko i nagle ta osoba y, obserwuje UFO no i co wtedy ona wtedy się dowiaduje tutaj o kosmosie no dobra to jest pierwsze oświecenie potem kolejne i mniej więcej dlatego te osoby y, y, tak bardzo pod wpływem tych doświadczeń się zmieniają, ale to jest zupełnie inna sprawa. No dokładnie. A jeszcze tutaj dodajmy kwestię, że tak powiem, abdukcji, czyli uprowadzeń przez obcych, o czym żeśmy opublikowali artykuł właśnie dosłownie dzisiaj. I tutaj podpierając, że tak powiem, kwestię które podjął Piotr, to można też dodać się, właśnie, parę uwag. Znaczy, czy to nie jest jakiś współczesny fenomen psychopatologiczny? No, Kim się tym zajmował i Kiel, przepraszam, Nikil Mak, oczywiście, i psychiatra Mak, i podkreślał to, że był że tak powiem w pewien sposób uderzony tym, że tak wiele przypadków w ogóle mu się układało w pewną całość. Znaczy one były dosyć spójne. O tym mówił i to podkreślał. I tylko trzeba się zastanowić tutaj i wrócić do rzeka który mówi, że być może tak naprawdę mamy do czynienia właśnie z czymś, co było kiedyś dla naszych pra-pra-pra dziadków krasonutkami, elfami, po prostu jakąś inną rzeczywistością, która przenika do nas. Jeżeli już mówimy o maku i o żaku, wali, to rzuca się tutaj druga sprawa. Narzuca się właściwie. A mianowicie główny problem dzisiejszej, a właściwie ufologii w ogóle. Istniał sobie John Mack, psychiatra. I on odkrył pewne zjawisko, które funkcjonuje w ramach ufologii, czyli dziedziny multidyscyplinarnej. Ufologia wymaga właśnie multidyscyplinarnego podejścia. Ponieważ dzisiejsza Nauka ma charakter, ściśle specjalizacyjnie, to znaczy są eksperci, są to eksperci od pojedynczych dziedzin. Do tego też brak syntez, brak jakiejkolwiek systematyzacji. Na razie jesteśmy wszyscy na etapie zbierania doniesień, raz na jakiś czas się trafi jakaś tam jakiś ślad, czy coś grubszego, ale tak naprawdę nikt się nie posunął z badań tego zjawiska o krok dalej nawet i ciągle właściwie zadajemy sobie te same pytania i, i pewnie dla wielu osób jest to frustrujące że nagle to UFO hmm, które właściwie było o nie wiem. Jak mówiłem, wiele osób jest yy, troszkę podenerwowanych tą sytuacją, że yy, no właściwie całe życie się tym interesowaliśmy, badaliśmy, a tego zjawiska nie da się wyjaśnić. Prawdopodobnie to wpłynęło na decyzję o odejściu od ufologii yy, Krzysztofa Piechoty i Bronisława yy, No, Ale taka jest prawda. Yy, to jest właściwie gonienie, yy, czy ganianie za yy, bliżej nieokreśloną, niezidentyfikowaną ...inteligencją, bo tak możemy powiedzieć. No i oczywiście w sukurs przechodzą nam teorie Waliego przede wszystkim oraz takie różnego rodzaju dziwaczne często hipotezy na skraju, no nie wiem, socjologii, psychologii, antropologii, o których w Polsce niedużo się mówi. U nas przez te dziesiątki lat funkcjonowała hipoteza pozaziemska, czyli to są kosmici, oni przelatują z innych planet. No okej, okay, no może to jest i prawda. Przynajmniej w, w, w niektórych przypadkach na pewno istoty, które przelatywały i które budziły tyle kontrowersji były pozaziemskimi astronautami. No ale na pewno nie we wszystkich. No ja niestety nie. E, raz byłem świadkiem obserwacji dziwnych świateł, ale e, nie mogę tego uznać za, e, za UFO, ale chyba Piotrek tak. No, powiem tak. E, powiem Wam jak przyjdę na emeryturę. Inaczej, ja tylko powiem, że hmm, tak, no ja miałem raz do czynienia z czymś, czego nie mogłem wyjaśnić i tego rodzaju film jest zresztą nakręcony przeze mnie. No cóż, niektórzy mówią, że to jest Wenus, inni mówią, że to coś innego. Dla mnie to było po prostu ufo. Można ten film znaleźć bodajże na naszym kanale YouTube, a jeśli nie, to w każdym razie na forum paranormalna.eu ale właśnie, znaczy światła, różne dziwne zachowania, że tak powiem, gwiazd faktycznie mogą przyprawiać się o zdziwienie człowieka, ale najbardziej niesamowite są spotkania z obcymi istotami. A takie mieliśmy w Polsce. I ja miałem przyjemności swego rodzaju... Zaszczyt rozmawiać z osobą, która przeżyła spotkanie właśnie z taką istotą. Mówię tutaj o przypadku z 2004 roku, z Koniewa. To jest taka mała miejscowość pod Nidzbarkiem Barmińskim. Byłem tam i rozmawiałem właśnie bezpośrednio ze świadkiem, który obserwował latającą. Istotę, znaczy można powiedzieć, że był to latający humanoid. Świadek ten jest osobą niezwykle wiarygodną. Jest w tej chwili ratownikiem medycznym, czyli spełnia bardzo ważną społecznie funkcję. Jest osobą trzeźwą, jak najbardziej racjonalną. I właśnie on mi opowiadał o tym, co się wydarzyło wtedy. Artykuł właśnie o. O tym latającym humanoidzie możecie znaleźć na stronie infry. No muszę powiedzieć, że było dla mnie to wtedy bardzo wstrząsające. Ja byłem na tym miejscu, obchodziłem je kilkadziesiąt razy, z różnych stron robiłem zdjęcia. No cóż, no, przypadek niezwykły, a mieliśmy ich więcej. Jak mówiłeś o tym, to mnie się od razu przypomniała historia. W ogóle zmieniłem mikrofon, może mnie być słychać trochę inaczej. Napiszcie, czy jest dobrze. Mnie nie jest słychać. Taki przypadek też z roku 2004. Właśnie się rozegrał właściwie niedaleko mnie. Polegał na czymś mniej więcej takim. Grupa młodych ludzi udała się na ognisko do takiego miejsca, które jest otoczone takim niskim lasem no i nagle zobaczyli tam przy, przy drzewie e, z, zagadkową postać właściwie samą głowę dziwnej postaci, białą głowę no i ona była tak dziwnie umiejscowiona, bo wyglądała tak jakby m, wystawała za drzewa no i oni tutaj mieli taki troszeczkę problem w ocenie, bo okazało się, że ten ufoludek tak zwany on się krył za drzewem tak jakby no ale nie było widać jego korpusu a żeby nie powiedzieć dupska to znaczy była sama głowa a reszty nie było no oczywiście ja tutaj troszkę, troszkę poszedłem, podszedłem do tego yy, sceptycznie no bo z, przebywając na miejscu zauważyłem że yy, w ciemności oni by mieli spore problemy nawet z dostrzeżeniem tego, te, tego korpusu w każdym razie rzeczywiście takie historie jak bliskie spotkania trzeciego stopnia no są zastanawiające na pewno tylko to są, jak mówiłem musimy brać pod uwagę tylko te historie, które zdarzają się w normalnych stanach świadomości nie tam hipnagogi hipnopompi czy w nocy podczas snu tylko o czymś realnym. Musimy też odrzucać przypadki, które są opowiadane przez osoby typu Lech Chaciński, który również w 2004 roku wys... no jeżeli dobrze pamiętam, wyskoczył z historią, że na drodze spotkał jakiś tam kosmitów. No nie, trzeba powrócić pamięcią do, do Jana Wolskiego do, do tych przypadków i zadać sobie pytanie też, dlaczego w tamtym okresie było ich dużo czy oddziaływały na to jakieś czynniki powiedziałbym poza ufologiczne czyli na przykład czynnik kulturowy czynnik psychologiczny to znaczy, że to UFO było jakąś tam ucieczką od tej szarej rzeczywistości w dzisiejszych czasach mamy właściwie jakby nawrót do bardziej opowieści o UFO nie są tak barwne jak Gemicin ale nadal są. Są już troszkę inne. Nie są tam, to tam latające spotki czy coś takiego, tylko y, zwykle jakieś zagadkowe obiekty strukturalne, twory techniki y, lub też y, jakieś tam kuliste, tajemnicze formacje. No I pozostaje pytanie wynikające z tego mojego długiego wywodu, bardzo proste, a mianowicie my od lat 50. zauważamy, że UFO się transformowało. To znaczy chodzi o to, że tak jak mówił Jacques Wally, dawni ludzie za UFO mogli poczytywać pewne zjawiska. Jakieś, za, za jakimiś mitologicznymi, legendarnymi istotami mogą kryć się tak naprawdę te same rzeczy, o których yy, donosi się dzisiaj. Problem w tym, że ludzie zmieniają swoje podejście do tego zjawiska i to, co kiedyś było uważane za jakieś tam krasnoludki, dzisiaj jest yy, przebyszczam z kosmosu. Yy, dowód na to, że nasze podejście do tego zjawiska ulega zmianie, Znajdziemy w tym, że dziś właściwie tak zwana hipoteza pozaziemska mówiąca o tym, że kosmici to mieszkańcy innych planet, którzy przybywają do nas w swoich pojazdach, jest tylko jedną z możliwych. W zasadzie e, dzisiaj góruje nad nią hipoteza mówiąca, a właściwie zakładająca, że tak zwani kosmici mają coś wspólnego z zaawansowaną fizyką, to znaczy z hipotezą wieloświatu, innych wymiarów i tak dalej. A właśnie, tutaj ktoś Wiknik napisał o Buczu Witkowskim. Ja nawiązałem kontakt z tym człowiekiem i faktycznie, co jest ciekawe, on potwierdził, że jak najbardziej jego zdaniem do okaleczeń ludzi dochodzi. No, twierdzi, że jest osobą, która pracowała jako detektyw wiele lat od spraw zabójstw, więc zakładając, że to jest prawda oczywiście jest to na pewno ciekawa rzecz wiele ciekawych przypadków właśnie w wywiadzie dwugodzinnym z tym człowiekiem można usłyszeć również takich pochodzących z XVI wieku z terenów Wielkiej Brytanii, więc myślę, że to jest taki aspekt bardziej mroczny, ale kto wie, my nie możemy tak naprawdę stwierdzić jaka jest definitywna odpowiedź na to Pytanie, z czym mamy do czynienia? No tak, Adamia, rzeczywiście Pan Witkowski ma bardzo dobre imię, jak na człowieka zajmującego się okaleczeniami ludzi, a ja mimo wszystko podchodzę do tych spraw dość sceptycznie, bo podczas gdy człowiek jako tako nie monitoruje tej przestrzeni wokół siebie, oficjalnie to tak naprawdę przypadki morderstw, makabrycznych morderstw no już są częściej wykrywane. Jeżeli idzie o, e, że tak powiem interakcje e, między człowiekiem a UFO, które pociągają ze sobą jakiś uszczerbek na zdrowiu no to oczywiście e, przypadek Michalaka czy Cała seria przypadków w Brazylii. Natomiast to, o czym mówi Witkowski, no to może być prawda, tylko że tutaj musimy przyjąć, że wiele rzeczy się ukrywa. Pamiętam, że on tam w tym swoim wystąpieniu podał jakiś przykład wezwanego gdzieś tam na miejsce zdarzenia, jakiej, jakiegoś bodajże wypadku samochodowego. I on wezwał go policjant, który powiedział, że nie mogą znaleźć zwłok, ale, mm, ale gdzieś tam widziano UFO i żeby Witkowski przyjechał i, i, i, i to zbadał. No i on twierdzi, że on znalazł to ciało z jakimiś tam dziwnymi mm, okaleczeniami. No ale mimo wszystko to do mnie nie przemawia. W pełni. Owszem, my to co do nas dociera ze sfery kryminalistyki to jest tylko skrawek. Trzeba rzeczywiście zdawać sobie sprawę, że mogą tam się dziać różne rzeczy. Ale czy mm, rzeczywiście mm, ludzi okaleczają w jakiś dziwny sposób y, kosmiczni? No nie wiem, nie wiem. Y, oczywiście hipotetycznie to jest możliwe. To znaczy, gdyby się role odwróciły i gdybyśmy my lecieli na inną planetę, to pewnie to by była norma. Łapiemy jakiegoś tam golasa i ciach, ciach. No, ale tych przypadków jest niedużo, względnie niedużo i są one bardzo, bardzo problematyczne. Co nie znaczy, że to nie jest prawda, natomiast rzeczywiście trudno się o tym mówi przede wszystkim. No właśnie, bo tutaj jest taka sprawa z Brazylii, która ma obrazować ten temat. Ma podobno być tam też w sprawie sekcji zwłok, ma dokumenty i tak dalej, i tak dalej. No i jest jeszcze parę innych ciekawych spraw, które były w tym wywiadzie wspomniane. Oczywiście jak zawsze trudno do czegokolwiek dojść. Podobno coś w Egipcie miało się dziać, że człowiek jest cały czas obserwowany przez policję. Jest to nie do końca rozwinięty umysłowo. No więc takie to są historie trochę specyficzne i tak jak powiedziałeś trudno powiedzieć do końca co tutaj naprawdę się dzieje. No niemniej jednak prospekt czegoś takiego jest przerażający, co by nie powiedzieć. No więc miejmy nadzieję, że, że tego nie ma, aczkolwiek wykluczyć tego moim zdaniem w 100% nie możemy. To znaczy kwestia w ogóle, że tak powiem uprowadzeń jest problematyczna, a już tym bardziej, jeśli mówimy o tym o, o kalęczaniach towarzyszących właśnie uprowadzeniem. Nie ukrywajmy, nie ma to żadnych dowodów, na czym bacz. Witkowski twierdzi, że właśnie ten przypadek, o którym żeśmy wspomnieli i zbrazeni, jest ewidentnym, e, świadczącym o tym, że e, właśnie coś się dokonuje na ludzkich ciałach. Tymczasem e, niektórzy mówią o tym, że te ślady, i te wszystkie, że tak powiem, no to, to co stało się z tym człowiekiem było dziełem zwierząt. Troszkę trudno w to uwierzyć, no ale no powiedzmy, że są dwie różne wersje. Możemy się opierać tylko na tym, co badacze nam przekazują. No właśnie, ja myślę, że nie należy popadać w ekstremy, czyli zakładać, że wszyscy są spoko i dobrzy, albo w drugą stronę, że mamy do czynienia tylko z jakimiś demonami czy podobnymi istotami. Myślę, że ten złoty środek jest dobrze zachować, bo jednak ekstrema nigdy do niczego dobrego nie prowadzi i potem mamy sytuację, gdzie osoba twierdzi, że wszyscy są dobrzy i w ogóle brakuje tylko jednorosców jeszcze a po drugiej stronie mamy same demony więc jednak ten balans trzeba zachować to znaczy prawdę mówiąc jeżeli to atować przez te UFO i tak dalej do demonów to się ma nie po prostu szczerze powiedziawszy obojętnie jaki mag ci powie że bardziej pracował z demonami i bardziej na tym zyskał niż z aniołami taka jest prawda a UFO to jest całkowicie co innego. Inny temat. Witam, witam. Kiepski wniosek dałeś. Pozdrawiam was, milutko, ciepłutko. Cześć, Janku. Nie będę ciebie obrażał, bo po co i na co. Przyjemnie się można porozmawiać. Przecież wiemy o tym dobrze, że każdy z nas, każda jedna osoba, każde jedne zwierzę, posiada w sobie jakąś w sobie energię. Przecież mówią nam przecież wszystkie religie, że życie wieczne istnieje. Tak tylko, że te, praktycznie ta, ta rzecz zwana paranormalną rzeczą, o której mówimy, czyli o duchach, to możemy potraktować, iż posiadamy ją sami w sobie. No oczywiście człowiek umrze, tam przecież Leszek Szuman na ten temat wiele pisał, nawet książkę wydał i nie tylko mody, ale i wiele, wiele innych rzeczy. Ja tutaj dałem wcześniej takie pytanie... O, bo tu padło odnośnie tego UFO. I odnośnie tych eksperymentów, które to yy, nie są publikowane, tutaj kolega jeden się odniósł i mu bardzo za to dziękuję. Bardzo, słusznie, bardzo słuszna uwaga. Ale jest bardzo istotną rzeczą, jakże bardzo ważną, określającą nam, iż te obiekty dyskonidalne są widoczne. Ba, mało tego, że są widoczne, nawet manifestują się. Ostatnio oglądałem i czytałem takie sprawozdanie z Ameryki Południowej odnośnie historycznych podań tych tak zwanych legend. I co się okazuje? Pognarysowany był prymitywnym, na, na skalę był na, narysowany prymitywny smok nad takim urwiskiem, gdzie po prostu masę ludzi został, było zrzucanych z tej wysokości w przepaść. Tylko ciekawa sprawa, ten smok miał narysowany otwartą paszczę, no i tam były narysowane dusze, jak ten smog po, po sobie zajadał. Teraz weźcie sobie to pod uwagę jedną rzecz. Czy koniecznie musi występować życie, powiedzmy, materialne? Niekoniecznie. Jak my hodujemy zwierzęta, tak może i ktoś hoduje nas. Czy powiedzą o tym oficjalne, za przeproszeniem, yy, czynniki władzy, iż jesteśmy też traktowani jako zwierzęta, nawet w Biblii się mówi baranki i owieczki. Może to się odnosi... Do naszych dusz, bo nie wiemy kto, kogo i po co hoduje. Zawsze te pytania pozostają dla nas niewiadome. Jaki cel jest naszego istnienia? Czym jesteśmy? Jakby nie było, to fana, że odwołał się do wniosków pana Forta, który mówił coś bardzo podobnego. On w swoich książkach zawarł słynne zdanie, jesteśmy czyjąś własnością i co tak dosłownie w dosłownym znaczeniu wiecie, nie, nie wychodziłbym ze daleko w tych dywagacjach ale z drugiej strony popatrzcie na to troszkę inaczej no, myśmy się spotkali w tym pokoju e, mówimy o, o pewnej sprawie o sprawie która w zasadzie m, dotyczy nas wszystkich jako społeczeństwa ale tak naprawdę dotyka tylko niektóre osoby tak zwane UFO tak zwane doświadczenia z nich związane one przede wszystkim oddziałują nie na yy, świadków w całości, nie tam że jak mówi Witkowski yy, albo inaczej nie w sposób jaki zakłada Witkowski niektórzy doszli do wniosku że w tym wszystkim zawiera się bardziej oddziaływanie na naszą świadomość, po co ale nie wiadomo. I przedstawia się na przykład takie różnego rodzaju hipotezy. No właśnie, to jest ten ciekawy aspekt psychologiczny, który wszyscy znamy na pewno, ta reakcja obronna, nie mów o pierdołach, to nie ma znaczenia. Jest to o tyle ciekawe, że ta reakcja jest tak powszechna, że warto się zastanowić skąd ona się bierze tak naprawdę, czy to wynika ze strachu, czy z jakiegoś sposobu myślenia, który którego nie można zmienić ale jest to naprawdę fascynujące zjawisko o tyle, że jest tak powszechne, no, że mamy tutaj przykład kontroli umysłu na masową skalę i to jest... No, myślę, że każdy z nas się z tym spotkał, więc już nie będę nawet więcej mówić. No właśnie, ja miałem na myśli jeszcze jedno. Człowiek funkcjonuje, zwykły człowiek tak zwany, funkcjonuje sobie w kilku sferach. Taką najwyższą, najbardziej oficjalną sferą, z jaką się spotyka to jest sfera, dajmy na to, państwowa czyli konieczność zmagania się z różnego rodzaju mm, urzędami i tak dalej dalej leży jakaś sfera religijna bardzo abstrakcyjna natomiast mm, czym jest ta sfera naszej mm, świadomości nie obywatelskiej, nie religijnej tylko świadomości planetarnej to no wcale nie jest jakiś wymysł my żyjemy na jakiejś planecie wszyscy wszyscy jesteśmy obywatelami i równie dobrze ten sam problem mogą mieć inni, inne istoty z innych planet pojawia się jednak problem mm, tożsamościowy to znaczy tożsamościowy i kulturalny większość ludzi nie jest nastawiona nawet do myślenia czy y, zdawania sobie y, sprawy z problemów o jakich my tu mówimy innymi słowy, no latają gdzieś tam istoty jakiś ktoś tam spotyka się z czymś w lesie ale większość ludzi musi myśleć o swoim dniu codziennym o jedzeniu, o mm, pracy o dzieciach i tak dalej, dopiero gdzieś tam sprawy ufologiczne są na ostatnim miejscu hmm, jedynymi, którzy mogą sobie pozwolić na myślenie na takich rzeczach są naukowcy no ale wszyscy wiemy jak nauka wygląda ja miałem trochę wspólnego z, z tą sferą, i ona mi się wcale nie podoba. A, nawet powiem więcej, bardzo mi się nie podoba. Jeżeli to będzie tak dalej trwać, to my nigdzie nie dojdziemy z takim nastawieniem, jakie proponuje obecna nauka. No i gdzie my? Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy w pewnej luce świadomościowej to znaczy to, że wykonaliśmy jako ludzkość kilka kroków w kosmos to jeszcze nie uprawnia nas do tego, żeby czuć się władcami kosmosu my jesteśmy dopiero na jakimś wstępnym etapie pojmowania tego wszystkiego, tego to jest po prostu za duże, tego jest za dużo my jesteśmy jak mrówki, które żyją sobie w kopcu a nasza świadomość nie jest dopasowana po prostu jeszcze do myślenia o pewnych Dlatego to tak trudno przyjąć. Zaraz. Ja bym się z jednej strony w takim ogólnym tego słowa znaczeniu z Tobą zgodził. Niemniej musi trzeba wziąć, iż twórcy, którzy stworzyli człowieka ograniczyli go w pewnych powiedzmy zmysłach, jakże odzownych i nieodzownych z racji przewidywania, jak i postępowania, czyli tej pełnej świadomości zgodę z tym odnośnie hodowania i odnośnie tych kopców niemniej przyroda też zrobiła małe jak to się mówi hopstos hopstos inaczej mówiąc niespodziankę że znalazły się osobniki, które po prostu nie pasują do ogólnego zarysu społeczeństw nawet ze sfery genetycznej to, że jesteśmy ograniczeni to nie znaczy, że już musimy być bardzo bardzo prymitywni ja się z tym nie zgodzę nie byłoby rozwoju technologicznego, nie byłoby rozwoju intelektualnego z racji przemiany materii i tutaj odnośnie tych obcych, o których mowa jest i o których wspominasz zdają sobie z tego sprawę nie miliona ludzi ale siedmiu miliardów a to jest odpowiedzialność Piotrze, za sprawą e, jednego pseudopładacza jak to nazwałeś Ostatnio zrobiło się troszkę głośno o tak zwanych lightworkerach, więc proszę cię abyś powiedział w skrócie kim są ci lightworkerze oraz co o nich sądzisz, w szczególności chodzi mi o taką osobę, która zaklina się, czy też no, po prostu mówi, że używa tylko 5% swojego mózgu, swojej mocy tego swojego mózgu, gdyby użyła więcej, to po prostu wszystko by się zapadło, cała przestrzeń jak się do tego odniesiesz. Jeżeli ta pani od Lightworkerów like, like ma tak bardzo rozwinięty mózg, no to chyba źle go wykorzystuje. To znaczy, gdybym nie ja miał tak rozwinięty mózg, że mogłaby się od tego zawalić ziemia, to bym wymyślił w jakiś super biznes. I nie musiałbym występować w głupich filmikach na YouTubie. No, co, co dużo można tutaj powiedzieć, to jest taka... Właściwie dużo można o tym mówić, bo tacy lightworkerzy, szczególnie w Polsce, trafiają na bardzo podatny grunt, bo u nas większość społeczeństwa nie ma pojęcia o czymś takim jak filozofia, to znaczy większość ludzi, nawet wykształconych, oni żyją między dwoma sferami. Kościół i jego nauka z jednej, a z drugiej wiedza alternatywna, tak zwana i wiele z nich, wiele z tych osób porzucając tą naukę kościoła i wychodząc w sfery wiedzy alternatywnej nabiera się niestety na y, jakieś tam y, umysłowe patologie powiedziałbym nawet umysłową pornografię różnego rodzaju lightworkerów i innych patałachów z pewnością można ich y, nazwać sektą, ale ja wiem, no, sekta to ma w sobie raczej coś że tak powiem autorytarnego, coś poważnego natomiast trudno nie śmiać się, kiedy się widzi tą panią lightworkerową i jej wesołego kompana, który tak naprawdę to nie wie, o czym mówi no, przypomina mi się bo przypomina mi się Jezus z Opola i cała banda tych innych idiotów, no nie, nie ukrywajmy że to są idioci, którzy żerują na jeszcze większych idiotach nie to tak tylko um, zastanawia na ile im się to opłaca i czy nie mają na przykład y, problemów z tym co robią taka pani lightworker na przykład siada sobie w fotelu i myśli czy to co robię jest moralne czy nie jest głupie ja myślę, że mają takie problemy i właściwie to tyle na no, szkoda, że takie coś istnieje no ale niestety jak widać jeżeli jest jeleń to zawsze się znajdzie i sekciarz zostawmy te poroże bo nie jeden z nas takowe miał jakby młodym człowiekiem zmieniał jak to się mówi jak rękawiczki powiedzmy ale ja wrócę tutaj do tematu bardzo drastycznego tych wszystkich relacji odnośnie spotkania trzeciego stopnia a jest tego trochę i też szukałem szukałem nawet nieważne, w innych językach też starałem się czytać i słuchać i analizować poszczególne te relacje i tutaj wrócę ponownie do tak zwanym wielkim pytaniem bo nikt mi nie odpowiedział na te pytanie jeszcze Wiele forów odwiedzałem i żadnych, żadnego wniosku nich nie wyciągnął, a mianowicie takie. Jaką technologię posiadają aliens, że, że człowiek staje się podatny na ich oddziaływanie wbrew jego woli? Takie pytanie dałem. Jeśli możesz, Ryszard, czytałeś na pewno też i, i na pewno też chyba doszedłeś do takiego wniosku. Zawsze następuje tak zwane przerwanie filmu. No powiedzmy w tym mózgu. No to w różne przypadki były zresztą opisywałeś. Tak, oczywiście dochodzi do, że tak powiem, utraty czasu. No ale tutaj, już zadałeś ciekawe pytanie i myślę, że można na tym się skupić przez jakiś czas. Mam nadzieję, że. Piotrek po tym, co ja powiem, doda parę słów od siebie, ale moim zdaniem tutaj mamy do czynienia z klasycznym przypadkiem swego rodzaju przeżyć, które można określić jako fobii. Znaczy każdy boi się wbijania strzykawek, każdy boi się przecinania skóry skalpelem. Każdy boi się tego, że ktoś będzie penetrować jego, no cóż, te najbardziej indywidualne miejsca. I właśnie to jest najciekawsze w tym wszystkim. Dlaczego to wszystko się, że tak powiem, kumuluje wokół miejsc, które można powiedzieć są związane z naszą, powiedzmy wprost, po prostu z tym, że jesteśmy osobnikami, które się rozmnażają, więc ewidentnie widać, że w tych relacjach, które napływają, te niby osobniki, które są z zewnątrz, interesują się bardzo tym właśnie, w jaki sposób się E, e, rozmnożamy. A no właśnie. A jeżeli już tak e, mówimy o odpowiedzi na to pytanie Fennerza, no cóż, no, ja nie mogę powiedzieć, jaki to jest rodzaj technologii, jaką wykorzystują, bo no, nikt tego nie wie. Natomiast mogę dać przykład. Gdybyśmy my, na przykład, jako ludzie XXI wieku wyposażyli się w Nadajmy to kamery, aparat, kilka takich nowych gadżetów. Albo inaczej, gdyby nagle współczesny amerykański żołnierz zjawił się pod Grunwaldem, to szok byłby wielki, zapewne. Być może. Podobnym szokiem jest zetknięcie się świadków z bardzo zaawansowaną technologią podczas tak zwanych bliskich spotkań. My no nie możemy stwierdzić, co tak naprawdę odpowiada za ten efekt wyłączonej świadomości czy zmienionej świadomości. To jest bardzo trudne i powstało na ten temat wiele hipotez. Natomiast można oczywiście dywagować co to powoduje jakie to rodzaje pola, jakie oddziaływania. Natomiast nie wiem, na ile jest to miarodajne. Ja Ci powiem, przepraszam bardzo, że mówię na ty, ale jeżeli obraziłem, to przepraszam. Ja sądzę i wyczytałem taką jedną pracę jednego naukowca, który pracuje, pracował w Instytucie Francuskim nad tak zwaną bronią psychologiczną. Chodzi o oddziaływanie częstotliwości, częstotliwości na yy, podźwiękowej no i oczywiście tam był, był to ten facet, prowadził te eksperymenty i w takim określił takie stwierdzenie, bo było podobne pytanie dane na jednej z konferencji, którą to sobie zachowałem podam później, albo zaraz tak jak tylko odznaj, jak skończę <śmiech> Otóż facet powiedział wiecie jak wygląda laser wiecie doskonale punkt świetny prawda pięknie ładnie pokazuje nawet niesie nieźle podobnie jest i tak samo skupienie wiązki częstotliwości bardzo bardzo do takiej samej wielkości nawet i mniejszej jak dla y, lasera które to oddziałuje na korę mózgową w szczególności ten główny paździerz co powoduje iż człowiek nie traci przytomności i jest żywy ale nie może zrobić żadnego ruchu. Otrzymuje tak zwany manualny Paraliż. Ostatnio też i wyczytałem, że amerykańskie laboratorium gdzieś tam w Ameryce, też tak po angielsku zresztą, pracują właśnie nad podobną bronią psychotronową, jeśli chodzi o tak zwane demonstracje, jak zapobiec tym demonstracjom i starciom. Nawet pokazany został specjalny wóz z takim, powiedzmy, z taką dyszą, która nakierowuje i oddziałuje często odpowiednią częstotliwością na yy, na demonstrantów oczywiście pierwszy efekt jaki wychodzi z tego to jest tak zwany strach albo ludzie po prostu zostają odrzuceni a niektórzy ci co nie będą yy, co są bardzo podatni po prostu stają w miejscu tak jak jest to w opisach spotkań trzeciego stopnia ja wiem, czy to nazwać można emocją pierwotną i ja bym tego nie powiedział. Ja bym powiedział, odpowiedni strumień takiego działania częstotliwości może, spo może spowodować, iż człowiek stanie się po prostu bezradny pod każdym względem. Ba nawet i czas jego zostaje zatrzymany. Po, po zniesieniu wyżej wspomnianego oddziaływania po, po 30-40 sekundach człowiek odzyskuje przytomność. No fakt. No, no, no coś takiego może być możliwe natomiast póki nie będziemy tego widzieć na 100% możemy sobie tylko snuć dywagację ja bym raczej zwrócił uwagę na to dlaczego tak się dzieje dlaczego ci świadkowie muszą być unieruchamiani na przykład no i tutaj wydano takie, taki wniosek że to unieruchomienie podczas bliskich spotkań to jest dlatego, że no, ludzie mogą się różnie zachować i mogą potencjalnie skrzywdzić jakiegoś tam agresora z kosmosu. No ale tak naprawdę to, to nie zawsze występuje, tak? Bo to występuje nie tylko podczas bliskich spotkań, ale podczas zwykłych obserwacji. Kiedy jakiś tam obiekt porusza się w oddali, świadkowie mówią o jakimś wpływie, tak? A z drugiej strony mamy Jana Wolskiego, który w ogóle nie był poddany żadnemu oddziaływaniu, a znalazł się najbliżej, jak się mógł znaleźć czyli w kwestii psychologicznej te zdarzenia z paraliżem z oddziaływaniem na psychikę świadków one mają zupełnie odrębny charakter powiedziałbym, że one nawet łączą się w jakiś sposób z tymi pradawnymi relacjami o których pisał Wali i nie tylko, ale czas mi się kończy tu bym się być może też i zgodził ale z małą jedną różnicą Załóżmy, żebyś był, to, to co wspomniałeś tu o Panu Wolskim Załóżmy, że gdybyś był ty na miejscu tych tak zwanych obcych I już znasz fizjologię i, fiz i fizjologię człowieka, etc, etc No ale chcesz się dowiedzieć, czy w rzeczywistym czasie, w tym którym on żyje Możesz z nim nawiązać kontakt, niekoniecznie go zniewalając i jego wolę Dlatego nie użyto, wyżej wspomnianego urządzenia można nazwać takie urządzenie, można tylko i było wyłącznie użyć z chwilą, gdy chce się jakiś osiągnąć cel. Czy ewentualnie dany osobnik jest agresywny lub nie. Dla z niego, z niego, z jego zniewolenia i z odpowiednich, zrobienia odpowiednich badań wszelkiego rodzaju. W tym wypadku, jeśli chodzi o pana Wolskiego, to takiej takowej rzeczy nie było. Bo ja temu człowiekowi wierzę. To jest raz. Tym bardziej, że to prosty człowiek, nie byle jaki. No a sobie inni zrobili z jego paska nawet i, i dobrą ściemę, co zresztą w późniejszym czasie i, i zniesławiło tego, tego faceta. Ale wracam do innej rzeczy. Odnośnie tych demonstracji jakie były i jakie zaprezentowano, jaką zaprezentowano nową broń. Nazywam ją bronią, bo na polu walki ta broń będzie naprawdę nieodzowna. Myślę, ja że jeszcze odniosę do tego, co tu zostało powiedziane. Człowiek rozpatruje wszystko przez swoją własną perspektywę. To znaczy, myśli o jakimś tam kontakcie, o czymś takim. A tak naprawdę jak widać, no ta druga strona stojąca za manifestacjami UFO, być może bardzo spolaryzowana strona, nie mająca jednego źródła, ona wcale nie chce kontaktu, ona ma kontakt w nosie przynajmniej kontakt z ludźmi na tym poziomie. Yy, dlatego my możemy się przyglądać temu z boku i nie analizować, nie, nie wyciągać na siłę jakichś wniosków, bo to skutkuje tylko złymi rzeczami. Yy, Można na przykład dojść do wniosku, że za tym stoją reptilianie i być święciotem o tym przekonanym i wciskać to ludziom. Ale tak naprawdę warto tylko analizować, dostrzegać pewne mm, związki e, e, i tak dalej. I o to chodzi. E, wnioski mam nadzieję, kiedyś kiedyś pojawią się same, a właściwie już są widoczne, tylko mało kto poddaje mm, w ufologii te różne zjawiska jakimś syntezom. Zwykle są tam jakieś hipotezy, trochę szumu i tyle. Piotrze mam już ostatnie od siebie pytanie do ciebie. Mianowicie znany niemiecki ufolog Johannes Fibach zmarły niestety w 1999 roku. W swojej książce Znaki na niebie, napisanej wraz ze swoim bratem Peterem Hibagiem przedstawia m.in. swoje argumenty nawiązujące do objawień maryjnych w Fatimie. Według niego mogły, te objawienia mogły być po prostu kontaktem z pozaziemską inteligencją, jak do tego byś się odniósł. No fakt, tutaj fibagowie byli jednymi tylko z badaczy, którzy wysuwali takie wnioski. Ja jestem zwolennikiem opcji, że większość tzw. objawień maryjnych to są jakieś formy kontaktu z inną inteligencją. To nie są objawienia maryjne. Tam nie występują elementy religijne. To znaczy, one są podciągane pod kwestie religii, one są ubierane w szaty religijne. Natomiast jądro tych zdarzeń jest zupełnie inne. No ale tu niestety sobie trzeba by było przeanalizować pracę Fernandesa i Fibagów. Dlatego, że trudno to zawrzeć wszystko w jednym w jednej wypowiedzi. No może podam kilka przykładów. Jeżeli chodzi o Fatimę, to trzeba odróżnić Fatimę stworzoną przez Kościół od Fatima Realnej. Fatima Realna rozegrała się w ciągu tych kilku miesięcy i była szeregiem objawień spotkań właściwie z zagadkową istotą, która nie przypominała wcale Marii oryginalne relacje fatyńskich świadków. Mówią o tym, że ta istota wyglądała jak kobieta w takim dziwnym nakryciu głowy, w takiej jakby pikowanej kufajce. Tak można to najlepiej odnieść, określić. No i co ciekawe, tam był cały szereg innych anomalii. Nie tylko ten Słynny cud Słońca, ale i inne. No ale mamy nie tylko Fatimę, bo mamy jeszcze potem Eskiogę, mamy Garabandal, mamy Heroldsbach, no i mamy wreszcie Meczu I wszystkie te objawienia łącznie z Lourdes wcześniejszym, one przebiegają według jednego wzorca, takiego samego wzorca. Ta strona, która rzekomo jest niebiańska, która ma pochodzenie niebiańskie, która jest uznawana za Maryję, ona nigdy nie zachowuje się w sposób taki, jakby chciał Kościół. To znaczy, przykładowo w Fatinie, matka woska mówi pastuszką o, wypełniajcie moją wolę a dodatkowo dwoje z was umrze w Herodzbach, no to jest totalny odjazd groźby, krew i tak dalej w Veskiodze z kolei to są bardzo brutalne objawienia jakaś tam Maria z pociętymi rękami, jakieś bezgłowe postacie i tak dalej. Kiedy człowiek zanalizuje to w sposób... Właściwie kiedy zanalizuje teksty źródłowe z objawień, to dojdzie do wniosku, że to jest jakiś danz makabr, jakiś tadr, rozmaitości, jakieś straszliwe przedstawienie. Tylko jaki ono ma cel? właściwie m, jeżeli by to wziąć na poważnie to możemy uznać że to jest rodzaj próby nawiązania kontaktu między inną inteligencją nie posługującą się niestety e, taką formą języka jaką my się posługujemy tylko próbującą nawiązać z nami kontakt za pomocą symboli i czegoś co my znamy natomiast pojawia się kolejny problem a mianowicie religijna interpretacja. Bo wszystkie objawienia mają właściwie te same cechy. Wszystkie objawienia grupowe. Mówicie zaraz dokończę, tylko od razu spytam, żebyś mógł mi odpowiedzieć, czy, czy ja bym się mogła wtrącić, bo chciałam Cię coś zapytać. No, może się wtrącić, to wtrąć się i kończymy. bo ja niestety nie jestem w pełni tematu, ale to, co powiedziałeś, jest no dla mnie interesujące właśnie pod tym kątem, pod którym ty to określasz. Może takie pytanie trochę niewstrzelone, no ale nie byłam w trakcie rozmowy, więc nie wiem do końca o czym rozmawiacie. A chodzi mi o to, jak, jak oceniasz tą kwestię, powiedzmy, egzorcyzmów analizy Rose, że wiadomo, że miała inaczej na imię i inaczej się nazywała, ale chodzi o właśnie te egzorcyzmy które tak naprawdę pozbawiły ją życia? Czy, czy myślisz, że to było.? Yy, znaczy, że, mia, mu, że miało, musiało się tak skończyć, bo ci księża, którzy, którzy się tym zajmowali, zostali oskarżeni o zadręczenie tej kobiety. Za Co Czy żebyś miała coś do mnie? Czy to właśnie było coś pozytywnego? Znaczy nie, ja w ogóle nie chcę tego rozdrabniać. Ja chciałam spytać, czy możesz coś o tym powiedzieć? I czy chcesz cokolwiek o tym powiedzieć? Bo jak pytanie Ci się wydaje moje dziwne i nie na temat to? No ja wiem, że o czym innym. Przecież się wytłumaczyłam i się usprawiedliwiłam. Wyszłam w trakcie, ale mnie bardzo zainteresowało to, co mówił Jan, więc mówię, albo mi odpowie na moje pytanie, albo mi nie odpowie. Ja myślę, że to jest jednak podobne. To nie jest zupełnie o czymś innym. Dla mnie to jest o czymś podobnym, bo tam też Maria kazała cierpieć tej dziewczynie, prawda? No właśnie, urwałem moją wypowiedź na kwestii że wszystkie objawienia grupowe są dość podobne. I chciałem dodać, że w grupowych, które są bardzo wiarygodne, znaczy bardziej wiarygodne, istnieją objawienia prywatne. I objawienia prywatne y, są zwykle jakimiś y, jakimś tam iluzjami. To znaczy, one się zjawiają, zdarzają zwykle osobom y, religijnym, powiedziałbym o nastawieniu dewocyjnym. Jeżeli zaś chodzi o analizę Michel, to ona no, z pewnością była taką osobą. I tutaj pojawia się cały szereg problemów. Do tego, że była to osoba nadmiernie religijna, albo nawet fanatycznie religijna, odczuwająca presję ze strony swojej rodziny, odczuwająca wewnętrzną presję na pokutę swoją i co więcej cierpiąca na schizofrenię i zarówno nastawienie rodziców jak i jej nastawienie no, doprowadziło niestety do tragedii ja, ja zawsze powtarzam, że yy, daję taki przykład wszyscy mówią o tym jakie niezwykłe siły, jakie niezwykłe moce posiadają osoby opętane ale z drugiej strony jak wielu z nas widziało osoby ciężko chore psychicznie Niewielu. Te osoby są izolowane. Kiedyś pojawił się na Infrze taki artykuł o znaczeniu egzorcyzmu. To znaczy, egzorcyzmy jako taka są skuteczne, dlatego że one są jakąś tam pierwotną formą psychoterapii i one u niektórych ludzi działają. I dlatego, jeżeli ktoś ma skłonność do poddawania się egzorcyzmom i twierdzi, że mu pomagają, to niech się im poddaje. Jednak tak naprawdę osobiście uważam, że nie ma dowodu na demoniczne opętanie. E, przynajmniej w takiej formie, jak e, ukazuje to Kościół. E, ale to jest bardzo m, złożona kwestia i bardzo odbiegająca od tego, o czym dzisiaj tutaj mówiliśmy. Także jeżeli chcecie porozmawiać o egzorcyzmach, to można kiedyś zorganizować o tym osobny Czad, a ja chciałbym podziękować za dzisiejsze spotkanie i powiedzieć wszystkim: do zobaczenia. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl